Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Do kafe kocham kino zawitała również legenda polskiego kina Jerzy Sztur. Pan profesor opowiadał o swoich metodach aktorskich, reżyserskich, a także ludzkich. Chcę, żeby wszyscy mnie widzieli. <try> Może będziemy, będziemy się starali mówić mocniej do mikrofonu, ta, ta, ta, ta. to ci, którzy są ta, ta. dalej też usłyszą. Nawet A ci, którzy widownia, są w janowcu. Taka widownia, to o państwo myślą, że, że mnie, mnie oczywiście to cieszy, ale też e, e, bardzo e, e, tremuje, bo, bo jak nie stanę na wysokości zadania dla tylu tutaj widzów i słuchaczy, to zawsze jest taki moment, czy, czy dam radę. No? Też od to ja mam pierwsze pytanie. Zamierzało. To ja mam pierwsze pytanie, panie profesorze. Bardzo czy byłby proszę. pan bardziej stremowany w sytuacji, gdy jest, gdy jest tutaj tyle osób, ile jest, czy też gdyby tu było pięć osób? Kiedy byłby pan bardziej stremowany? Dobre pytanie. Nie, no, jakby było pięć osób, to byłbym załamany. ciągle jest tak, że jak się zastanawiam, kto ten zawód może uprawiać aktora, to, to pierwszym takim kryterium jest to, czy w obliczu, kiedy jest oglądany przez tylu ludzi, czy on jest w stanie pokazać się od tej najlepszej swojej strony że właśnie stymuluje mnie to, że, jest, że ludzie mnie, na mnie patrzą, mnie słuchają i wtedy jestem jakby lepszym. Ja dam takie dwa małe przykłady. kiedy się otwierali pod Krakowem pole golfowe. No i zaprosili, ja z golfem nigdy nie miałem nic wspólnego. No ale mnie to tak właściwie interesowało, co jak to, na czym to polega. Zaprosili mnie, żebym zwiedził to pole. No i wsadzili mnie w tego meleksa, jeździmy po tych polach, patrzymy tam. I ja mówię, ale tam dwóch facetów wali tę te, te kurkę. Zawieźcie mnie tam, żebym ja zobaczył jakieś kryteria gry, co, jak, na czym to polega. Zawieźli mnie tam, stoję, patrzę. Po dziesięciu minutach jeden z tych panów podszedł do mnie i panowie, odjedźcie stąd bo jak patrzycie na nas, to my się tremujemy i nie wychodzi nam, a my sobie chcemy pograć. I wtedy pierwsza refleksa taka moja przyszła, a ja na odwrót. A ja na odwrót właśnie wtedy, kiedy na mnie patrzą. Muszę być bardziej skupionym, muszę być bardziej energicznym, wydolnym, z psychofizyką jakby aktywną, aktywną. I to był, a drugi przykład, to mi opowiadał jeden anestezjolog, czy asystent chirurga, że w czasie operacji, jak chirurgowi zadrży ręka, a może się tak zdarzyć, to on ma obowiązek odwrócić uwagę całego zespołu operacyjnego od, od rąk chirurga. Coś powiedzieć, coś pokazać, coś zażądać czegoś nowego, jakiejś od pielęgniarek, od asystentek, anestezjologów i tak dalej, żeby ten chirurg mógł na chwilę zostać nie pod pręgierzem tych spojrzeń i wtedy się uspokaja i dalej kontynuuje operację. Co by pomyślałem, znowu u mnie jest na odwrót. Znowu ja, ja muszę właśnie wtedy, kiedy na mnie patrzą, być, być lepszy. Być lepszy. I tak oceniam też to jest pierwsze kryterium, jak oceniam kandydatów do szkół teatralnych że patrzę, czy on, czy jego to zżera to, że on tu przed nami stoi, przed grupą egzaminatorów, czy też powoduje, że on, że on chce to przezwyciężyć, że on chce to przezwyciężyć. Pamiętam, jak kiedyś o 12 w nocy wyszła dziewczyna, bo to się tak przeciągało tylu kandydatów i ja ją jako przewodniczący komisji przeprosiłem, mówię, przepraszam panią, że o tej porze zmuszamy Panią do, do jakiejkolwiek aktywności artystycznej, no to pozwoli Pani, że już tak ograniczę tylko do jednego wiersza, jednego fragmentu prozy. A ona mówi, nie, nie ja wszystko muszę powiedzieć. Ja nie po to tu przyszłam, nie po to tu czekałam, tyle, że mnie o, Tak tak się obudziłem. mój plusik ona na u mnie. Ona ma u mnie plusik, bo ona chce mimo wszystko, mimo różnych okoliczności, mimo wszystko, że jest przeciwko niej i czas i miejsce, ona chce. Podczas tego spotkania redakcji udało się zadać również kilka pytań. Dzień dobry, mam nadzieję, że miło państwu dzień mija. Ja mam dwa pytania w swojej zakładności. Pierwsze takie, czy zakończenie filmu Pogoda na jutro, czy ono było w panu od razu, czy w grę wchodziło jeszcze jakieś inne? Bo dla mnie ono było idealne w punkt, idealnie radosne i idealnie smutne. Drugie pytanie, z jaką postacią ze świata filmu chciałby pan współpracować, ale taką, której już z nami nie ma? Ojoj, trudne. Już z nami nie ma. Teraz, zakończenie filmu Pogoda na jutro, no jak on z brodą bezdomny papatruje, jak się dzieciom udało, prawda? Tak, tak, nie, to od początku było. Nie, no, przecież trzeba było pół roku wcześniej zapuszczać brodę. ja.. Tak, żeby to było autentyczne i, i, i tak dalej. Także to było absolutnie tak wymyślone, taka sekwencja. I kompozytor wiedział, Abel Korzenioski wiedział od początku, że ma na końcu napisać ją dużą, bardzo sekwencję muzyczną, bo tam już nie będzie dialogu, tylko będzie taka obserwacja. No i znowu to było to przesłanie, prawda, że nie bałem się pokazać, że jednak te dzieci wyszły na ludzi. Prawda? Tak bym chciał. Przecież każdy ojciec by tak chciał. więc wiedziałem, że strzelam w punkt wielu widzów, którzy by właśnie tak chcieli, żeby się dzieciom udało. Ja też tak chcę. To raz, a dwa, która postawi... I pan, tak ładne takie wydanie wyszło teraz, znaczy parę lat temu Antonioniego wszystkie filmy ja te filmy z powrotem zobaczyłem, a niektórych to nawet nie znałem i nagle zobaczyłem, że niesłychanie by mnie inspirowało współpraca z tym człowiekiem. Ja go poznałem osobiście, on był w Polsce, ale już był sparaliżowany, już nie mówił właściwie, chociaż też śmieszna była sytuacja w Krakowie, byliśmy na kolacji razem w Wierzynku wychodzimy z tego wieżynka o pierwszej w nocy, a tylko żona mówiła za niego. Teraz nie wiedziałeś, czy ta żona tłumaczy niego, czy od siebie tak mówi, no dziwna sytuacja trochę, i tak dalej, bo on coś do niej mruczał, ona opowiadała swoje, no nie wiem, czy to ona tłumaczy, czy, czy tak. I nagle wychodzimy już z tego wieżynka i ta żona Antonioniego mówi, słuchaj Jerzy, bo Michelangelo chciałby do dyskoteki pójść. Gdzie tu jest dyskoteka? Tylko tak, żeby nie, nie, nie trzeba było schodzić po schodach, bo on po schodach nie może... Miał niedobład lewej A, no, no i co? Do dyskoteki Antonioni chce iść o pierwszej nocy? Ja nie wiem, gdzie ja nie chodzę po dyskotekach. Dzwonię do Maćka i macie gdzie nie jest jaka dyskoteka? Gdzie nie trzeba po schodach schodzić? Bo on wie lepiej, no i tak dalej. I gdzieś poszli, ja już nie poszedłem, Także to Antonioni przedziwny człowiek. I, ale jego, jego filmy. Jak mi to powiedzieć, ja jestem człowiekiem słowa. Całe życie robiłem, że tak powiem brzydko, w słowie. Uczono mnie słowa, jego artykulacji, jego ekspresji, jego znaczenia. Sam bez przerwy w słowie. W teatrze, w filmie, też dialogi, dialogi, dialogi. Ja jestem mocny w słowie. I nagle widzisz kogoś, gdzie to słowo nie ma znaczenia. Znaczy ono gdzieś tam ma, ale to jest niewypowiedziane. Męka jego wypowiedzenie. To, to cię fascynuje. Jakby ktoś taki chciał ze mną pracować, wie pan, to zawsze cię fascynują rzeczy przeciwstawne. Nie to, co umiesz. To, co mówisz, to już spójrzmy za słonę, co tam, ile ja już ról dostałem takich, co powielane były, powielane były to, co, co, co już zagrałem kiedyś w życiu I, i, i tylko odmawiałem to, no bo to już, już nie ciekawi, to nie jest przygoda, prawda? Więc na przykład taki, taki panu dam przykład, Antonioni, którego teraz filmy bardzo sobie lubię, przyjadę do siebie na wieś w nocy puścić czarno-biały film. Konioniego. Naprawdę przeżywam. Bardzo dziękuję. Więcej nagrań na www.podcaston.eu